Dzień dobry panu. Czym mogę panu służyć? Co pan głuchy? Przepraszam pana, ale kiedy jestem w drugim końcu mieszkania, to nie słyszę dzwonka. To nie może pan go zmienić? Proszę pana, to nie ma co kraść. Widzę. Chciałbym się ogolić. Bardzo proszę.